Papi di Pupi, Igor! hey! Papi di Pupi, Sera! Aha. Papi di Pupi, wszyscy witamy w najnowszym kolejnym odcinku Beskitu. Co to jest? W pełnym składzie. Tak. Dawno, na, dawno nas nie było, w sumie. Był Michał, ale nikt go nie słuchał właściwie. Oprócz Krzyszmana. Tak. Naprawdę? I tych frajerów z podcastową. O e, czym ty tam mówiłeś? Nie słuchałeś? Ja próbowałam Jak można próbować? Odcinki trwały może 13 minut góra No ale mi się w głowie za ciało, mi się nie chciało już potem włączać ja no, mówiłem, że wszyscy nie rali głos. W każdym razie wracamy mniej więcej do w miarę regularnego nagrywania Do, do naszych normalnych tych odcinków Tak, normalnych. Ludź, ludzie, którzy musieli się uczyć, skończyli się uczyć Ludzie, którzy po prostu nie byli ich, to są Ludzie którzy wyjechali przemać pizzę też wrócili. No. Bo to, nie wiem czy kto, jak ktoś e, nie słuchał solowych odcinków moich, to... <głos> przypominam, że Igor wraca z Włoszech. Czy z Włoch? Z Włoch. Wraca z Włosów. Byłem we Włoszech i nie zjadłem tam nawet jednej pizzy. Pierdzielisz. Za to, Ale podobno jest niesmaczne. Za to później byłem we Francji i zjadłem bagietkę. Kupiłeś beret? Nie, nie kupiłem beretu. Zapuściłeś wąsy? Oczywiście nośłeś co tam naszą chustę miałem czerwoną że że i miałem taką koszulkę biało czarne czarny pas <laughs> no czyli udana wycieczka no i mówiłem, i mówiłem, cały, i mówiłem cały czas ten Bonjour. Bonjour. i dodawałeś przed każdym sobą przedrostek le <laughs> oczywiście byłeś na festiwalu w kan le rover byłem tydzień przed festiwalem w kan w kan Byłem, byłem, żeby zobaczyć, jak ustawiają rusztowania i jak masa turystów przechodzi obok i dotyka dłońmi tych dłoni odciśniętych na ziemi. Kurde, szkoda, bo byś się załapał na coś fajnego, bo... E, gdybyśmy kiedykolwiek zastanawiali się nad kolejnym członkiem naszej podcastowej grupy, to znalazłem osobę. baba idealna. Jest to Jest to reżyser... <głos> też może być. Jest to reżyser... Lars von Trier. Czemu on? Który był akurat właśnie na tegoroczny, fe, tegoroczny festiwal w Cannes i trochę zraził, uraził niektórych ludzi, tak przynajmniej przypuszczam. A dlaczego myślę, Bo że... przyszedł nago. Lepiej. Przyszedł ubrany. E, promował film Melancholia z Kirsten Dunst i że teraz nie przekraczał, nazwiska Charlotte Greensburg chyba. I przed premierą filmu ludzie z nim przeprowadzali wywiady. I Lars powiedział coś takiego. Przeczytam może cały artykuł. Powiedział, słuchajcie, bez kitu. Tak, i już, już, ura już uraził ludzi. No. <laughs> już na wstępie. Hello, listen to beskito! Fuck you man! No także. O co chodzi? Wątrier nigdy nie przyjmował się zbytnio polityczną poprawnością, a jego konferencje to często popisem rocznego humoru. Ale jak mówię doniesienia, niesienia, skan podczas ostatniej przeszedł sam siebie. I tu cytuję. Przez długi czas myślałem, że jestem Żydem i byłem szczęśliwy z tego powodu. Potem spotkałem w nawiasie duńsko-niemiecką reżyserkę Suzanne Bier i nie byłem już taki szczęśliwy. Ale wtedy dowiedziałem się, że właściwie jestem nazistą. Moja rodzina to Niemcy. I to również sprawiło mi przyjemność. Cóż mogę powiedzieć, rozumiem Hitlera. Sympatyzuję z nim trochę. Stwierdził Wontrier, i bo ja widziałem krótki klip yy, z tego wywiadu, żebyście widzieli minę tych aktorek, które siedzą obok niego po prostu szukają gdzieś patrzeć, żeby. z kim ja... Dalej, następnie wyjaśnił, nie chcę przez to powiedzieć, że popieram drugą wojnę światową i nie mam nic przeciwko Żydom, nawet przeciwko Suzanne Bier. W, kurde. w zasadzie bardzo ich popieram. Wszystkich Żydów. Co prawda Izrael to wrzut na tyłku, ale dalej pisze Kiedy gwiazdy Melancholi Kirsten Dance i Charlotte. Gr przepraszam, Gainsburg, nie Gainsburg, siedzący po obu jego stronach, spojrzał na niego ze zdumieniem, zrobił pauzę. I wtedy on tak rzeczywiście spojrzał akurat na Kersina, i tak Przecież po jak mogę z tego wybrnąć? Okej, okay, jestem nazistą. <grym> I prawda już tam jakieś szumy były w tyle, tle, i tam, no, co się dzieje, nie? E, o swoim nowym filmie zaś powiedział, być może to gówno, jest dość duża możliwość, że może nie być wart oglądania. Stwierdził też, że jego następny projekt z Dance i Gainsburg będzie Trzy lub 4 godziny filmem Porno. I ostatnie co powiedział, zanim wyszedł uciekać przed wszystkimi. Eee, A, ktoś zadał mu pytanie czy. A, że wszystko jest jednym wielkim żartem, widownie upewniła odpowiedź reżysera na pytanie, czy chciałby zrobić film na większą skalę. I Wontier mówi tak. My naziści lubimy robić rzeczy na dużą skalę. Kurde. Może mógłbym nakręcić film o Holokauście. No idealny członek Beskitu. kitu. Zgonimy. Teraz chciałbym pozdrowić rodziców. No. Piękny, że jak już go lubię. Nie wiem, czy mówiłem, ale on nakręcił antychrysta, więc wiadomo, że coś się dzieje. A, okej. Okay. Ten pan. No, to się... Hey, ja tam człowiek... Zbroczny porzucił humor. myślę, że idealnie by się wpasował do nas i myślę, że też zyskałby tak jak my, że szefanów. Ej, ale właściwie to on tam siedział i popierał ka każdego, kto mu przyszedł na myśl. Popieram Hitlera, rozumiem go. Nie mam nic przeciwko Żydom, popieram Żydów, rozumiem ich. Co pan sądzi o świętym Mikołaju? Popieram. popieram go. Popieram jego działalność, rozumiem, rozumiem jego misję. No dobra, jestem święty Mikołajem. Tak naprawdę to ja. Tak ale naprawdę... popieram też Grincha. <grym> tak naprawdę popieram Kafulu. <grym> ja jestem Kafulu, tak właściwie. <grym> Czy nie byłby idealnym bez Beskidów? Co nie, bo byłby znany. No. Myślę, <grym> By że tak, aż tak jest znany w ogóle w kręgu naszych słuchaczy. <grym> nie wiem, ale w ogóle na świecie. No, zaprosili go na, na Balkan, a nas nie, więc... Właśnie, poza tym ma trudne nazwisko. Hej, czemu nas nie zaprosili Von na festiwal Balkan? Mamy jakiś film? Nie, no. Mamy bezki after show. O mamy. O, o Ej, to powinno dostać jakąś nagrodę. Pandior! Malinę? Złotą? To za wcześnie na to. A, okej. Okay. Także szkoda, że cię ominęło takie, że akurat musiałeś wyjechać z kanału. Może byś go spotkał i: "Hej, chcesz nas spaść? On: "Okej, okay, chodźmy." Okej, okay, let's go friends. Rzucam ten głupi festiwal i jedziemy nagrywać. bo Bo idealnie. Kan w ogóle było jednym, jednym wielkim zawodem, to jest jedno gigantyczne miasto turystyczne. Teoretycznie bogate, ale wszystko to jest obrzucone turystami. A wszystkie sklepy, jakie tam są, to są salony Armaniego. Ło, wow, wyobrażasz sobie takie domki zbudowane z turystów? No. Przyjeżdżają turyści, o nowa dostawa i wiesz, ludzie biorą tych turystów, tak ich usztywniają jak tak trochę zaprawy, kładą turystę na turystę i masz całe miasto z turystów. Po prostu jak tak glonojady, kiedy znajdą coś dobrego pod wodą, to się tak przysa, przysywają. No. To takie wszystkie budynki obessane przez turystów. No tak. Wszędzie tacy turyści poprzylepiani do ścian, do sufitów, do okien, a ci, którzy już się zostały i przyjeżdża śmieciarka. Po prostu takie warstwy, warstwy starych tu, nowych turystów na starych turystach. Tak. Ale ogólnie tak, wiecie co, tak przeglądając sobie internet, muszę przestać to robić. Znaczy nie przeglądać internet. Doszłam do wniosku, że wszyscy, którzy krzyczą, że tak strasznie jedziemy po religii i, i ogólnie to muszą strasznie przesadzać, bo nie jesteśmy jedyni i skoro to trafia na takie większe portale typu, nie wiem, to jest teraz modne, demotywatory czy inne takie rzeczy czy quake, właśnie Mistrzowie. i skoro tam pełno jest właśnie takich żartów z Jezusa i takich innych, to znaczy, że nie tylko nas to bawi, tak? Nie, nie możemy być aż tak odrębni od reszty społeczeństwa no, ale przynajmniej no, raz więc... dziennie coś takiego się pojawia albo no to, właśnie. albo Smolensk. jeśli to wchodzi na jakieś tam główne strony znaczy, że zostało poparte masą jakichś głosów pozytywnych, czy po prostu zostało uznane przez kogoś tam, kto siedzi na samej górze i, i pierdzi w stołek, że to jest dobre no, to... no dobra, ale jest, jest pewna grupa, która to lubi Jest pewna grupa, która tego nie lubi Ale ta grupa, która to lubi, siedzi i się śmieje ta grupa, która tego nie lubi Pisze, op... podcasty. pisze, pisze komentarze, że im się nie podoba Ja w dlatego... Brukselki A mimo to nie jadę po Brukselce I tylko dlatego, ja i tylko dlatego widzimy Te negatywne komentarze Tak, bo jakie. Kiedy kogoś się podoba, to ludzie myślą A, to jest tak fajne, nic nie napisze A komuś się nie podoba, zaraz im powiem, co o tym sądzę Dlatego wszystkie nasze najgorsze odcinki Mają najwięcej komentarzy Hej, zróbmy jakiś zły odcinek, cholera krwi. To prawda Ostatnie chyba same takie były Też mam temat, a propos tego, co mówiłaś Że właśnie ludzie biorą coś do siebie, te sprawy Dzisiaj przeczytałem, że wyszła jakieś kontrowersja A propos gry Portal 2 nie wiem, co słyszeliście o tym. Ja no, słyszałam tylko tyle, co pokazałeś. Ja sobie, ja sobie dzisiaj wczoraj nawet ją zaciągnąłem, bo chcę Uuuu, Zaciągnąłeś. Znaczy no, oczywiście Oczywiście bo... <śmiech> na legalnych. Oczywiście środkach. na Amazon.com Oczywiście zaciągnąłem co przez iTunes, które I, były. No i Google, to, to jest Portal 2. To to to jest... Gra. Nie, nie Portal 2. To to jest gra. A to, to drugie, to coś z Amazonką. Amazon to jest taki serwis, na którym kupujemy. To, to, to, to, to jest angielski Merlin.pl Właśnie. Co to jest To jest taki czarony... Kontynuując, opowiedz o co ja chodzi z portalu. Kontrowersje są takie, że pewien rodzic, który ma adoptowaną córkę, chyba jakąś azjatkę, nie wiem, czy z Chin, czy coś takiego. Ona była chyba z Chin, tam mówili. Tak. I, i on, e, jego urodziła bardzo gra, bo w niej nabijają się z adoptowanych dzieci. Bo jest coś takiego chyba, że główny bohater cały czas jest to, że jest jakiś innych tam robotów, nie wiem, to są tam bohaterowie, i o coś tam się z nimi kłóci, a roboty mówią zawsze w coś w stylu no, no tak, ale ty jesteś adoptowany to jest koszmarne. I rodzic wziął to bardzo do siebie, zrobił wielki szum do, koła tego, że nawet było to w wiadomościach o tym. Ale adoptowane dzieci są zabawne. Ale Żeby było fajnie, to wiesz, ja to też wyglądam. I jest sobie, siedzi ten rodzic na kanapie, siedzi sobie tam jego synek, chyba taki już prawdziwy, bo kolorystycznie był podobny do ojca siedzi sobie ta matka, trzyma tą dziewczynkę chińską na kolanach, a ta dziewczynka zaślepiona i popyla w tą grę, gapiąc się cały czas w ekran kompletnie mając wyjebane na to, co oni mówią Właśnie, w telewizji To było najlepsze. na to, co mówi ojciec i wie, że ona siedzi i popyla w tę, grę i taka zachwycona kompletny no life, widać, że zero życia w oczach, tylko to, co się dzieje na ekranie a tej ojciec siedzi takim to straszne to naprawdę niedopuszczalne Porórcia, zdajesz sobie sprawę, że oni Cię obrażają? aha idź stąd nie, nie przechodzę siódmy level potem oczał. Kamery? Ocie co jest? Się dzieje. Tak, i ludzie są znowu wkurzeni. Teraz robią wszyscy światowe face palmy, kiedy oglądają tego kolesia i w ogóle jest szum wokół całej sprawy, bo nabijało się świetnie. No ale robiliśmy już o tym tematy, że ludzie są niesamowicie przewrażwieni. Za każdym razem, kiedy jest jakaś sprawa, która kogoś dotyczy i jest choć odrobinkę obraźliwa, to będzie, będzie to przyjmował od razu do siebie, bo to się wydarzyło w jego życiu. Czyli jak w Porta 3 będzie wątek o martwych płodach, na pewno też będzie głośno. No, nie, Kto, kto, by, tam, kto by tam jeszcze się tym przejmował, przecież to takie popularne? No. Dokładnie. Dokładnie. Teoretycznie sobie zakładałem, że będę miał całą kupę notatek z tego całego wyjazdu do Włoch. A mam może trzy. Ale to tylko znaczy, że dobrze się bawiliśmy. Głównie chodzi mi o samą drogę tamtą stronę, bo kiedy wyruszaliśmy, to się działo dokładnie w tym samym czasie, kiedy z Polski jechało milion pielgrzymów na beatyfikację papieża. A to już? No to już było. Żeby coś przegapiło. To było na początku tego miesiąca. E. I my jechaliśmy mniej więcej w tym samym czasie, kiedy te wszystkie pielgrzymki ruszały. I ogólnie mi się wydaje, że same słowo pielgrzym strasznie, strasznie straciło na, na znaczeniu. Kiedyś pielgrzymem określało się kolesia, który rzucał wszystko, co miał Zabierał ze sobą cały swój dobytek Ile mógł unieść I tłukł się miesiącami przez bory i lasy Żeby dostać się do jakiejś małej kapliczki Która była nad jakimś totalnym zadupiu, Bo tam jest podobno Nie wiem, koniuszek paznokcia Świętego Antoniego, żeby się do tego pomodlić I w międzyczasie zabijał indyki Właśnie, w międzyczasie zabijał indyki Mieszkał pod gołym niebem Albo prosił ludzi o, o pomoc, o, o jedzenie i o dach nad głową. I żeby było śmiesznie, oni wtedy mu dawali tę pomoc. Ja Właśnie. Teraz pielgrzymka polega na tym, że masa starych ludzi pakuje się do autokaru, jedzie przez jeden dzień, ląduj, ląduje w tym, ląduje pod jakąś kaplicą, robi zdjęcia i wraca jeszcze tego samego dnia. Jechaliby szybciej, ale starzy ludzie mają to do siebie, że co dwie godziny trzeba robić przerwę. Dokładnie. Jak kierowcy. Bo oni się męczą tak samo jak profesjonalny kierowca. Kiedy kierowca już nie może prowadzić, to starzy ludzie już nie mogą siedzieć. Nie, ale moja mama zawoziła teraz niedawno moich dziadków do sanatorium. Do... Daleko, <głos> na drugi koniec Polski, i zamiast jechać tam, dajmy na to 8 godzin, jechała 16. Bo co dwie godziny było. E, Jolciu zatrzymaj się, bo, bo tatuś musi Siusiu. <głos> no wiadomo, no bo wiesz, A potem z drugiej strony, Jolciu zatrzymaj się, bo mamusia musi. Bo <głos> no te stare pęcherze nie mogą niczego utrzymać, prawda? zwieracze też nie działają tak jak kiedyś. No to, właśnie stara. to właśnie jest bardziej zbliżone, bo pielgrzymi cały czas zapieprzali, więc po prostu robili pod siebie. No właśnie. Gdzie działali jak ludzie, którzy straną w pociągach. Nie mogą na... Nie mogą, bo nie można srać i sikać w pociągu, kiedy stoi. To dopiero kiedy jedzie, można się załatwiać. Nie wolno też w dużych miastach. no Między chyba... Bo pod to Skańkiem, A Wejherowem nie wolno. Tacy pociągo, pociągowi wandale. Wchodzą, wchodzą do pociągu i specjalnie srają w dużych miastach albo na przystankach. No. Ale im zrobię. Mm. Nie, nie, nie. nie kurde, chce mi się, czekaj, zaraz będzie Rzeszów. No. <głos> no, ale ogólnie pielgrzymi strasznie stracili na znaczeniu, no bo kiedyś to, kiedyś to budziło respekt, kurde, pielgrzym. Był, jak byłem ostatnio w Niemczech, co też o tym mówiliśmy, tam było, byliśmy w takim małym miasteczku, które było ogólnie e, jakimś miast, miastem pielgrzymów, tam stały figury jakichś znanych pielgrzymów, prawda, były jakieś <głos> billboardy ze znanymi pielgrzymami, był, prawda. Był powiększkota szkota pielgrzyma? Tak, były, były gazetki z plotkami a propos pielgrzymów. E, nie, no ale ogólnie to, tam prawda robiono figury z, dla pielgrzymów, tam były specjalne takie ka kaplice pielgrzymkie, pielgrzymskie, zostawiali jakieś flagi. Teraz pielgrzym to jest jakiś dziad, który sobie wymyślił, że wyda 100 złotych na, na to, żeby ze swoim lokalnym księdzem wsiąść do, prawda, małego busika, przez całą drogę słuchać Arki Noego i klaskać i dojechać do jakiejś małej kapliczki tylko po to, żeby jeszcze tego samego Dnia wrócić i zdążyć na modena wieczor, wieczorne wiadomości i modę na sukces. Czyli mniej więcej wy też jesteście pielgrzymami. Nie, pielgrzymi jeżdżą ja do świętych miejsc. No, byliście, byliście na festiwalu kam. To jest święte miejsce. No w sumie. Stopał tam Lars von Trier. Ale wo, wo, w ogóle jak ci pielgrzymi się zachowywali? W ogóle pielgrzymi są przekonani, że tylko z tej okazji, że oni jadą do świętych miejsc, to cały świat tam też jedzie. W ogóle po drodze zatrzymaliśmy się, bo ogólnie jechaliśmy... Dobra, parę słów wytłumaczenia. Jechaliśmy ze znajomymi, jechaliśmy kamperem. Kamper to jest taki, taki pół samochód, pół dom. Mieliśmy na pleckach samochodu dwa rowery, które ja i mój kumpel później zrzuciliśmy... Zrzuciliśmy we, we Włośnie Ze skały Jechaliśmy na nich po tej skale Później na nasypie na skalnym Robiliśmy trzy salta i lądowaliśmy w oceanie A potem ujeżdżaliśmy wieloryby W ogóle to jest zajebisty Sposób ujeżdżania wieloryba Lądujesz na wielorybie rowerem Wbijasz mu się przed nim kołem do tego otworu Którym wy, wydmuchuje powietrze i, I, tak, pedałami. I tak płyniesz parę mil parę, parę, parę morskich na plecach wieloryba, po czym on cię zostawia i musisz tak szybko pedałować, żeby utrzymywać się na powierzchni wody. I jeszcze zostawiasz piwek dla wieloryba. Tak, który zatyka mu ten otwór do oddychania. I wtedy później wieloryb i umiera. Sami. I wtedy cała fauna tamtejsza ma coś do jedzenia, więc się przysługuje naturze. No, ale wracając. Wywaliliśmy się we Włoszech. I tam zapieprzaliśmy sobie całą drogę z Pizy do... Później przebiliśmy się jeszcze do Francji i wylądowaliśmy w Cannes. No, ale w każdym razie wracamy do drogi jeszcze do Włoch. Mamy przystanek gdzieś tam w Austrii na stacji benzynowej. Zatrzymujemy się my. Zatrzymuje się autokar pielgrzymkowy. My tam z kumplem sobie si siedzimy w tym, w, tym, tym, w tym kamperze. Ludzie, którzy... na Prowadzili kamper, poszli coś tam kupić na stację benzynową. A pielgrzymi robią wam zdjęcia. Pielgrzymi robią zdjęcia! Pielgrzymi robią zdjęcia pieprzonemu kamperowi. To jest samochód. Tylko, że to jest polski samochód, tylko że w innym kraju. Naprawdę. Czy wy, wyjechaliście ze swojego kraju trzy godziny wcześniej. Czy naprawdę to jest tak fascynujące, że znowu widzicie samochód, który ma PL na, e, taj, na tablicy rejestracyjnej. Czy ja za ojczyzną. <laughs> czy pielgrzymi byli z Japonii? Jacy? Pielgrzymi. Nie no, polscy pielgrzymi. O to chodzi. To byli polscy pielgrzymi. Stoją i robią zdjęcia jeszcze nam machają, kurwa. Później Bo przychodzi... Patrzą, patrzą, że sami swoi. Później przychodzi ksiądz, który... Prowadzi, nie wiem, czy on prowadził autokar, czy tylko prowadził pielgrzymów, żeby się nie zgubili przy wyjściu z autokaru. Czy może prowadził wieloryby. Albo prowadził wieloryby, kurde. Przychodzi ksiądz, staje przed maską kampera, zaczyna do nas machać do środka. Tak wyjeździecie, 81 godzina Znaczył ksiądz, hej, Tak, tak rzuca się na maskę, przykleja się I Hej! Jeszcze tylko pryskacie wodą z przodu I tymi wycieraczkami W końcu spada i wpada pod tylne koła Nie no, ale kurde, stoimy na miejscu Stoi ksiądz, taki wychudzony koleś Kurde, wygląda jakby nie jadł od miesiąca Stoi, uśmiecha się do nas i macha Siedziałem tam i patrzyłem na niego Jak psychopata, aż sobie poszedł Okej okay. Chciałem go zabić. No kurde! Tak, tak widzę, że patrzysz na, patrzysz na niego tym yy, yy, złym spojrzeniem, a tak pada do ciebie, a, a ty tak powolutku, przed szybą wyciągasz koran. <głosy> tak z kieszeni wyciągam jarmułkę. No cześć. No ale właśnie, jeszcze wiesz, siedzimy tam, a przychodzi nagle jakaś, jak, jak, jakaś taka kobieta, po nie wiem, po czterdziestce, i tak. Witam, jedziecie na pielgrzymkę, bo my jedziemy na... Od kiedy jedziecie? Ja siedzę, nic nie mówię. Ale mm. długo Wy... i będziecie jechać. Kiedy będziecie na miejscu? Wy tego nie widzicie, ale jego w tym samym czasie, kiedy mój bardzo ociera swój podbródek. Tak, nie? ona tak robiła. Ona, ona, znaczy, no dobra, nie robiła tak. Brzmi jak, albo... brzmi jak bohaterka filmu Kult, jak jeden z mieszkańców tej nawiedzonej buspy. Nie widziałem. Tak, ja, jak ci. Kozioł powiadasz Oj. Taka, taka zła nauczycielka. Na nią też starałem się patrzeć jak psychopata. Też, ty ty próbowałeś koran wyciągnąć starałem się wykreować moje spojrzenie psychopaty, żeby no idealnie jednym spojrzeniem przekazać to, że. W... Tobie tego. W twarz tego nie powiem, ale w głowie zastanawiam się, czy zamordować cię. No pokaż swoje... To nie, muszę, muszę być w odpowiednim nastroju. To nie jest takie jak Igor, chuj z ciebie. Nie. Słabe. No. Dopiero pracuję. Ostatnio odkryłem, że muszę wystawiać końcówkę języka, żeby to dobrze wyglądało. Nie, Igor, nie. Ty Jaka siedziałeś wy... z mojego profilu. Ja nie Wyglądałoby się, jakbyś łapał śnieg. No. Eee. Igor, zły. Eee. Nie mamy się co właśnie martwić, czy to co mówimy, kogoś uraża czy nie, bo niedługo jest koniec świata. A mówiąc ściślej, 21 maja tego roku o 6 rano. Też to słyszałem, to jest w tą sobotę. Ej, więc ten dzwon, to znak. Ej, ale to głupie, bo mam plany na wieczór, a to o 6 rano. No. I o co chodzi? Znany amerykański kaznodzieja Harold Camping. Camping? <laughs> Pewnie mieszka w namiocie. <laughs> Przyczepę. Ja Wam mówię, komentarz pani, już robi tu wielki szpierdol. <laughs> Harold Camping na falach swojej radiostacji obwieścił. O, kolejny Beskitowiec. Kolejny na falach. <laughs> e, tak. Na falach swojej radiostacji obwieścił, że koniec świata nastąpi dokładnie o godzinie 6 rano, 21 maja 2011 roku. Podaje portal kp.ru. 89-letni 89 prorok w cudzysłowie. Nie zdradził wprawdzie, jak będzie wyglądać apokalipsa, lecz stanowco twierdzi, że przeżyje ją 2% ludzi zamieszkujących ziemię. Wszystko oblepią miszki żelki! 2%, czyli nasza trójka, Lars von Trier, Cieć i może jeszcze... I może jeszcze ewentualnie Charlie Sheen. Ale Łupi Goldberg to nie człowiek, więc... Nie? Nie. Łupi Goldberg to predator. No jeszcze Paweł może przeżyje, bo on jest jego mocem. No... 89-letni. To, to, to mi zaufanie. Wchodzi taki koleś na wózku i ja mam ułowę, koniec świata zaraz będzie. Jak to się stanie? Zaróżnicę, tak nie zauważysz. Jak wiesz, On, ja ma, on miał 89 lat, może po prostu ktoś go nie zrozumiał. Przecież tak naprawdę, czy ktoś jest w stanie zrozumieć 89-letniego staruszka? Przecież on się wtoczy na tym swoim wózku inwalidzkim, zacznie mówić do mikrofonu, jeszcze pewnie mówił z ambony, więc ten głos się, prawda, roznosił. Bój się uwierze, umajmy. Oczu z niej rano. Będziemy zbierać składki, składki. Świata. On jest... jest Festiany. Yeah! Ja wiem, w jest ten 80 89-letniego staruszka. Inny 89-letni staruszek. Nie! 90-letni. TAK! Taki drugi koleś w radio stacji przychodzi... Ja mówię, o zadań, się, że on będzie na Więc ja rozumiem, że... Jak powinniśmy nagrać audycję dla starych ludzi. <śmusza> to po prostu musielibyśmy mówić bardzo głośno i wyraźnie. Witamy w kolejnym odcinku bez kitów, chodzi jingle. <śmusza> Edycja dla ludzi wiekowo upośledzonych. Teraz Dzień o... dobry. A teraz ogłoszenia duszpasterskie. Pamiętaliście o swoich lekarstwach? O tych porannych? Po drugim śniadaniu? Po tych po drugim śniadaniu? Po biedzie? I reszcie lekarstw. A później kładziecie się spać i tak to niepotrzebne wam. Wtedy podłączacie się do kroplówki. A jeśli nie... To anarchia kurwa I w tym momencie taki 95 letni staruszek Siedzi i Znak anarchii Znaczy różki Co jest dalej Co więcej na pewno wśród ocalałych znajdą się praktycznie Wszyscy jego zwolennicy O. To jest 2% ludzkości Kurde dużo no. ma zwolenników Co nie A tych jak donosi serwis kp.ru Z każdym dniem jest coraz więcej No ja już go lubię Początkowo proroctwa Campinga nie wywołały żadnej reakcji, lecz obecnie można je obejrzeć na wielu amerykańskich kanałach telewizyjnych. Reakcje? E, tak. E, właśnie, czy jest napisane, na czym on bazuje swoje proroctwa? Czy miał jakąś wizję? Za, czy, zaraz o tym czy będzie. Czy odwiedził go Anio. Zaraz, zaraz o tym będzie. Czy odwiedził go Kosmita? A w ogóle to jeszcze fajnie bym dało, gdyby właśnie przy taki stary cieś do takiej młodej radiostacji typu, nie wiem... Młode radiostaty. Te, te, te, co prowadzą Wojewódzkie i figurskie przykład. Chodzi taki... Będzie koniec świata i długo. Wiesz co? Wiesz co, jako że tak się poszukuje, żeby tu przyjść, powiemy to. Wiemy. Wszyscy z kredytem hipotecznym się cieszą. Tak wiesz, stoi, będzie koniec świata przez. Camping niezwiązany z żadnym kościołem. No. Taki camping przy kościele. Tak Takich... Idziesz do zakrystii, żeby wynająć sobie miejsce na namiot. Przepraszam, chciałbym tu rozbić namiot. O Na jedną noc? Na więcej? a Tylko na dzisiaj. A że Pan w Boga? Tak. Wypierdalaj. Będzie Pan na mszy wieczornej? Jeszcze ma takie logo, złamany krzyż. Tak, Prysznic, śniadanie i msza są wliczone w cenę. Camping twierdzi, że dokonał nowatorskiej interpretacji Biblii. Pełni ona funkcję kalendarza kosmicznego, który wyjaśnia, kiedy spełnią się różne jego przepowiednie. Już liczyłam, czy powiesz kalendarza kosmitów. <laughs> Camping z wykształcenia inżynier <laughs> oj. przekonuje, że jego proroctwa są efektem dokładnej lektury Biblii, w matematycznych, lecz przemawiają również za nim inne znaki, na przykład data powstania państwa Izraela w 1948 roku. Na innej stronie jeszcze było napisane, że on... Y Sporządził jakiś swój własny algorytm a propos tego końca świata i podobno kiedyś się już pomylił. Który polegał na tym, że, że wziął pierwszą lepszą cyfrę z, z tekstu Biblii i, do, i dodał ją do numeru strony, na której to było. I dodał do niej jeszcze dwa. Tak, Bóg! Pierwsza litera jest z drugą alfabetu Okej, okay, od tego zacznę. Pierwsza litera wygląda trochę jak 8. <śmiech> Druga jak zero. Jak ja Trochę jak 9. No? Co, co mamy? 809. Na pewno jak to trochę po, podzielisz, będzie 21 maja. Po, tak. Po, po, po dwóch minutach. Dobra, w tą sobotę, kurwa. A w ogóle jeszcze z innej. Ha, to już mówiłem, że znalazł algorytm. E... Mężczyzna z całą stanowczością twierdzi, że koniec świata nastąpi do końca. Ten zwolennicy kaznodziei jeżdżą od stanu do stanu, rozdają ulotki, zagadną przechodniów, by, aby poinformować o zbliżającej się apokalipsie jak największą liczbę osób. Kurde, zostały im trzy dni życia. Naprawdę będą je spędzać na podróżowaniu po świecie, żeby rozdawać ulotki? Co to jest Co? to serio, To za godzinę. Ty, ale właśnie, sorry, że ci przerwę, ale niedawno widziałem w Gdańsku... Ja mam tylko ostatnie zdanie. No dobra. W niektórych Stanach udało... Co? Czemu to jest mi się. W sensie mi się. W niektórych tanach udało mi się wykupić złowieszcze billboardy, tego nie rozumiem. Złowieszcze billboardy? Może to jakieś, wiesz, typu reklamy piwa czy innych prezerwatyw. Nie wiem, może, może jakiś błąd autora. No ale w każdym razie koniec świata jest w tą sobotę. Ej, no ale w ogóle niedawno w... Co w nie, niedawno widziałem. Grilla! Ale to o 6 rano to trzeba w piątek już zrobić. A. No to w piątej taka mocna imprezka, tak? No, ja aż no, do końca świata. Ja przyszedł w końcu mój Pegasus. Mam Pegasusa. Możemy oh yeah. zrobić imprezę z Pegasusem? Możemy? Nie. Nie okay. mamy gdzie. Ale co z tego? Możemy. Ale to koniec świata. Zagrajmy, no. zagrajmy na Pegasusie przez Skype. Okej. Okay. <grym> tak. I tak. później o 6 rano obserwowanie końca świata. Plan bardzo. <grym> Przez urnewkę. To <grym> by było, gdyby koniec świata się jakoś tak chujowo skończył, bo wszyscy wyobrażają sobie, że będzie meteoryt i w ogóle ogień wszędzie, a koniec świata to będzie po prostu tak, jak wyłączasz telewizor. Pyk! Nie ma. Albo wiesz nagle, idziesz sobie. O, moje serce tak, tak. tak miesz <grym> tak wszyscy dookoła ciebie. Albo przed naszymi oczami jest po prostu ten śnieg, Jak w telewizorze tak. Ale to było epickie. Alba, Prze... Wszyscy widzą śnieg, ale jeszcze żyją przez jakieś pół godziny. Wszyscy próbują wyjechać kanał Osta... Gdzie jest mecz? Ostatnio, ostatnio żebyś jaką chciałbym zobaczyć, jak świat się kończy, to wielki, spadający niedźwiedź polarny. To by było fajne. Hmm. To musiałby być bardzo duży niedźwiedź. No. Czemu akurat polarny? No, co, po prostu, że brunatny ciężki? No, lepiej wybrać tego czystszego. Polarne Ale... są największymi niedźwiedziami na świecie. Polarne są słodkie. Polarne mają takie smukłe twarze. <śmiech> Boże. A niedźwiedzie brunatne... Na niedźwiedziu brunatnym są bazowane wszystkie stereotypowe słodkie misiaczki. Każdy słodki misiaczek jest bazowany na zwykłym leśnym, brunatnym niedźwiedziu, którego przytulisz, a on zrobi Igor tworzy encyklopedię brunet, brunet kusz. niedźwiedź brunatny, leśny, zwykły Gdyby ktoś rok temu powiedział, że będziemy na Beskitu mówić o tym, jaki niedźwiedź powinien spać na kulę ziemską to bym go zastrzelił ja bym mu uwierzyła ja pewnie też <laughs> dobra, ale o czymś chciałaś powiedzieć tak, że niedawno, widział, niedawno widziałem w Gdańsku w tunelu rozdającą ulotki taką bardzo starą panią która miała, ja wiem no, mogła mieć z tego 80 parę lat, ale taką ubraną, jakby wychodziła gdzieś na bal na wieczór, miała koralę, w ogóle jakąś taką, taką sukienkę dla starszych pań, stała i rozdawała ulotki. I nie wiedziałam o co chodzi. Wziąłem od niej ulotkę i to była ulotka z salon, salonem piękności. I po prostu było mi tak przykro patrzeć na nią, że to wyglądało tak, jakby żona milionera właśnie straciła wszystkie pieniądze i starała się zacząć wszystko od nowa. I milionera. Nie wiesz może, czy to nie była czasem Violetta Villas? A kto to? Taka, co Taka, straciła milionera. Nie wiem. No ale chodziło mi, że to właśnie mogło być jedna z tych, którzy rozdają ulotki a propos tego, a propos końca świata. Tylko tak. nie wiem, dlaczego Salon Piękności miałby jakiś związek z końcem świata. To jest Chyba, żeby, ukryta metafora. Po to, żeby wyglądać ładnie na koniec świata. Hmm. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, gdyby kończył się świat, miałabym bardzo w mocnym poważaniu to, czy wyglądam teraz dobrze, czy nie. Nie, ja, ja kiedy umrę muszę wyglądać zajebiście. Ja mogę umrzeć tylko w garniturze. To trochę potrwa. Co? Nic, nic. <ścười> <śle> Najlepiej by było, gdyby każdy koleś mógł sobie powiedzieć, po prostu, wiesz, stoi, patrz jak ten niedźwiedź polarny spada, a mówi, make up! I nagle zakał się kara z wielkim pudrem, i w twarz. <śle> <śle> <śle> <śle> <śle> <śle> <śle> Jechałem niedawno pociągiem z Warszawy do Gdańska, i tak totalnie od Czopy jecha... Długa droga, prawda, kurde, 6 godzin się jedzie. W ogóle teraz mają, ma, mają tak pokręcić trasy w PKP, że będzie się jeszcze dłużej jechać pociągami z Nie, Warszawy do Gdańska. Nie, ja w jadę do Warszawy na lotnisko. Ma się podobno tam jechać nawet na niektórych trasach po 10 godzin. ma. No, więc... A, no, ale nieważne. Jechałem tam z Warszawy do Gdańska i wiadomo, za okna mija las, miasto, las, jakieś krzuny, kurde. Pielgrzymi. I w pewnym momencie po prostu... Na początku nie zwróciłem na to uwagi, ale dopiero później zacząłem się nad tym zastanawiać. Minęliśmy, minęliśmy szybko taki domek. Stał przy torach domek przez dłuższy czas, ani w jedną, ani w drugą stronę nie było żadnych innych zabudowań. Stał sobie domek, jakby taki wiejski, zbudowany z desek, takich trochę posklecanych. Tam gdzieś jakaś szopa stała. I przed jedną z tych szop Siedział sobie pan na takim rozkładanym krzesełku. Taki starszy facet miał może 60 parę lat, może więcej. Taki, no, ale tak, tak, tak, taki trochę zapuszczony 60-letni Koleś. Myślałem, że pojedzie przed tą szopą, taki... siedział w shop. Nie, w takiej sukience, w jakiej siedzą, zawsze, w jakiej pracują zawsze sprzątaczki albo panie w tych. Podomka. Nie, hmm. co? Podomka. Mo możliwe, że to się tak nazywa. I dopiero ja, kiedyś się Dopiero tak Po chwili zacząłem się zastanawiać kurde, Co tak naprawdę musi się dziać W tamtym domu Jak musi wyglądać życie takiego kolesia Co on tam robi w tej podomce Że siedzi przed szopą W sukience i gapi się na przejeżdżające pociągi W swoim naprawdę strasznym domu Ćpa Choduje trawkę A potem patrzy <śmiech> Pociąg <śmiech> Czy starzy ludzie ćpają no muszą. Mi się to wydaje, że... jest, jest lecznicza Mary. Mi się to wydaje, że to jest no. tak jak z seksem, że starzy ludzie po prostu już nie robią nic z tych rzeczy. Jak nie? Abs tak w ogóle nic nie, nie robią. Nie widziałeś kokonu. <laughs> to jest taki film, że, gdzie... Widziałem kokon! Starzy ludzie... starzy ludzie zamieniają się w kokony w basenie. Nie do końca. I jest w ten film. Starzy ludzie odkrywają basen, w którym jakieś yy, odkrywcy ładują właśnie jakieś kokony wydobyte z oceanu. Potem e, ci staruszkowie przez dłuższy czas właśnie korzystały z tego basenu i z dnia na dzień czują się, czują się coraz młodsi. No właśnie, oni czuli się coraz młodsi, ale nie byli w kokonie. Mi chodzi o taki zwykły starych ludzi. Nie było tak, że stary koleś wyłazi i tak jak, tak jak w filmie mucha, odchodzi z niego skóra i zmienia się w taki kokon. Oj. Wiesz, taki stary człowiek przychodzi, taki 90-letni koleś, si siada ze swoim ba balkonikiem, prawda? tak Podchodzi, podchodzi pod ten basenik, stawia balkonik. Siada na brzegu, moczy nogi, siedzi tak dwie minutki i w końcu chce się banienki <grystanie> Jest... <grystanie> Panienki, chodźcie tutaj! <grystanie> Miałem wizję, że. Chce ciebie i ciebie, tu teraz! Właśnie łazi kolej, <grystanie> idzie sobie taki kolej z balkonikiem do tego basenu i nie przestaje chodzić po prostu, z tym balkonem tak. Do wody. do wody. I pod wodą jeszcze cały czas robi ten ruch <głos> No dynia O czym mówiliśmy? Aha, że starzy właśnie. ludzie pają, Że starzy ludzie nie pają. Może pają. Nie wiem właśnie. Mi się, mi, mi, pewnie czpają. Jeśli koleś się, tylko... kolesie, się z Ameryki to do domu bierze. W końcu, jak w tym, ja w dla snu. Gdzie ta matka głównego bohatera ćpała. Tak, no ja. się, wiesz, że i powiększały się w właśnie. I ile ktoś bierze tą pigułkę, to ta muzyka się włącza. Ale w sumie tak od starych ludzi się... Znaczy starych ludzi wyłącza się ze wszystkich aspektów życia. A właśnie nie ja słyszę wszystkich meneli. Oni wszyscy są takie te starze starze. No właśnie, wszyscy menele są starze, ale kiedy tak się zastanawiasz, kiedy myślisz o narkotykach, myślisz tylko o młodzieży palącej, o tam używającej narkotyków, bo wiadomo, wszyscy mówią, o, młodzi ludzie są narażeni na narkotyki i zupełnie sobie nie wyobrażam, nie wiem, takich starych ludzi siedzących, prawda, taka sta starsza para, trzymają się za rączkę siedzą w fotelu, oglądają modę na sukces i, prawda, palą zioło, czy tam wbijają sobie w żyłę. Wciągają kreskę. Młodzi ludzie <laughs> są narażeni na narkotyki, starych się szczepi. <laughs> Szczepienie na narkotyki. Tak. <ślad> <ślad> tak wiesz, jak dzieci zawsze dostają zastrzyki na tam, nie wiem... Na, na co dostałem? Żółtaczkę. Na, na Żółtaczkę, różyczkę to tak zaszczyk zas zas przeciw narkotykom. Pyk! O, już nie złapiesz narkotyków. Nie będą ci smakować. Tak. Nie złapiesz narkotyków. Robi ci zaszczyki, a już nigdzie nie zdobyjesz narkotyków. A wiesz, ktoś ci, wiesz, tak... Hej, dealer, mam kasę! E, ty się, masz, miałeś zaszczyki. nie złapiesz narkotyków, wiesz, ktoś ci rzuca skręt. A, nie mogę tego złapać! Nie, po prostu jak zbliża się narkotyk tak na odległość dwóch metrów od ciebie, to taka wielka wysypka na ręką tak, i albo, ja wtedy wreszcie al... płonie ci ręka i jesteś bardziej zęty tym, że płonie ci ręka niż tym, że chcesz ćpać tak. <laughs> muszę ćpać albo próbujesz wciągnąć kreskę, a potem rurka się zatyka no dawaj i potem kichopszu i wszystko idzie w pył a tak, zamienia się w stokrotki <laughs> heroina w mąkę, <mąkrei>, idę sprawy <laughs> Magiczne środki antynarkotykowe. Ło, wow, ludzie szczepioni na narkotyki. Szczepioni! Nudzie, szczepionki. Ludzie zamieniają się w szczepiorki. Nie, ludzie szczepionują. Zastrzyk na Te na na Narkotyki mają predyspozycję do stania się iluzjonistami. <głos> <głos> jako jedyni na świecie. Tak wiesz, wyciąga z rękawa, wyciąga z rękawa parę gram marihuany. Wzip stokrotki! <głos> Bławo! Bławo! Wszystkie kręgi kaszczą. <laughs> Bławo! Panowie, może skończymy na dziś już? No? Okej, okay, panowie. Też panowie myślę już, że to dobry pomysł, panowie. Dobrze, no. także zapraszamy do kolejnego odcinka w przyszłości. Na razie wszyscy. Dla was Michałowicz, Igorowicz i Serowicz. Mówiłem ja też. Wow, serowicz, ale super. Kapitan Serowicz. Tak. Don Serowicz. Także Maxerowicz, Don. Don. Jak się żegnał w Łosi? Co? Jak się żegnał w Łosi? Czekaj, cia ciało? ja żegnałem. Ciało. Nie, żegnałem, się. znaczy ciało. Właśnie nauczy... yeah. nauczyłem się, że ciało to jest właściwie takie na wszy... to jest takie cześć To jest takie cześć na dzień dobry, na do widzenia. Uh, oni się, żegnają. cholera, żegnałem się przecież w ten sposób. Uh... Papil pupi. <laughs> A może nie, żegnałem się, nie, ja żegnałem się tylko z ludźmi w sklepie i wystarczyło, że, że, że, że powiedziałem im grazie Już. Grazie mię. Grazie, grazie za słuchanie. <głos> arrivederci. To chyba nie to. To chyba tak, bo w bankartach wojnych się nabijali z głów. To nie wiem. Także, Arrivederci. Grazie. No. Ciao. Bappi de papy. Nie związany z żadnym kościołem. No.